you're out jaki jest będzie ogóle wywolenie? Znana była bo... w roku 2013-2013. A to miasto jakoś rekonfesaty z tego tytułu dostanie, że wcześniej... Ja Czy miasto dostanie jakąś rekonfesaty z tego tytułu, że wcześniej będzie zerwana drżona? let's W zależności od tego, jaka będzie oddana ilość odpadów na Psypisko, chcę przyciągnąć uchwały, aby do nas są do wlądu. Pan przewodniczący komisji wie, ponieważ no, te terminy, w których organizowane były posiedzenia komisji ładnej i porządku, miały się niestety z moimi sprawami zawodowymi i nie chcę być członkiem wiernym, tylko ja. jest na podstawie tutaj ustawy samorządowej, z tego co wiem, biuro Rady wystawia odpowiedni dokument, jeżeli ktoś pracuje w celu zwolnienia od pracy, a jeżeli powiedzmy traci w tym wypadku jakieś e, należności pieniężne, to rekompensatą jest tego otrzymywana dieta. I jeżeli powiedzmy ktoś będzie mówił w ten sposób, że praca jest to ustawienie nieobecności, uważam, że jest to dobrą sprawę, jak i naszym kwestii wyraża swoją wolę, to powinien być tu obecny na miejscu i wyrazić tutaj wolę w obecności wszystkich zebranych, a nie poprzez powiedzmy pokątne przekazywanie informacji, o których ja do, do, do, dowiaduję się dzisiaj i na szale rady otrzymuję ten projekt uchwały, który mi nic nie mówi. Dziękuję. Pani rozdrażę, po pierwsze, pan pamięci nie obraża, po drugie, Dostałam przekazana mi informacja przez pana Mariusza Kubiaka i pana taką informację, że oni w sprawie bo Tak, o to bym chciała wiedzieć, skąd mam taką informację, bo ja mam informację, że wyjechał, jest na szkoleniu. A pana informacja... Przed dlatego... chwilą pan przewodniczący na ten temat mówi, proszę nie wkładać do ust, nie Można odsłuchać dokładnie, co przed chwilą pan przewodniczący powiedział na temat usprawiedliwienia nieobecności. Jeżeli powiedzmy ja nie dosłyszałem, to tutaj są również osoby z miasta, które są przygotowując te dopłaty, nie uwzględniając w ogóle dopłaty do wody. Dopłata do ścieków 6,22 zł, dopłata do wody 0 zł. W czym pan się kierował? No nie ma w ogóle dopłaty do wody na mieszkańców. że spółka przedkładała coraz wyższy wniosek, bo od momentu, kiedy bodajże jestem radnym tej kadencji, to spółka przygotowując wnioski, które myśmy odrzucali, w tej chwili ten wniosek jest niższy od tego pierwszego, który był zaproponowany na początku mojej kadencji, więc to też nie jest tak zrobione. To drugie, Panie, panie Burmistrzu, z tego, co mi się widzi, to odrzucając te taryfy zaproponowane przez spółkę, to miasto ponosiło bardzo duże oszczędności. E, mieszkańcy nie płacili dużych pieniędzy za wody i za ścieki. Z tego co sobie przypominam, także to z tych oszczędności był spłacany dług do starostwa w kwocie nie wiem, 250 parę tysięcy 260 z tych dopłat, więc troszkę tego nie rozumiem, ale no, to tak już na marginesie. Tak. która została wymieniona, to mam nadzieję, że Pan mówił, w następnym roku budżetowym, Ujmijmy to w projekcie budżetowym, tak jak miejscowa atmosfera budżetu, i ta droga zostanie zrobiona. A nie 3%, a pamiętamy od złożenia, wracając do tyłu, chyba trzeciego wniosku, było, startowaliśmy od zera, jak był Pan dziedzic, następnie podjęliśmy na 1% zysku, a w dniu mamy 5% zysku. Zapomnieliśmy tak samo o sytuacji takiej, że przedsiębiorstwo przez rok czasu brało nieprawnie pieniądze ponieważ na podstawie e, Sądu Najwyższego NSA została uchylona decyzja i te pieniądze powinny być zwrócone społeczeństwu, jak i gminie kowalów. i nie tylko. Do tych spraw nikt nie wraca powiedzmy, a przedsiębiorstwo zaczyna tutaj tylko być typowym przedsiębiorstwem, spółką roszczeniową e, Wzrost wynagrodzenia trzeba powiedzieć, że w tym roku nastąpiło zamrożenie, a była propozycja zamrożenia, o czym również świadczy tutaj zamrożenie naszych dwie. Niestety przedsiębiorstwo we wniosku troszeczkę inaczej pokazuje, bo jest to powyżej 3 wzrost wynagrodzenia. No tym, tą drogą nie będziemy dalej kroczyć. Jakie decyzje dzisiaj podejmiemy, kształcie dopłaty, czas pokaże. W sumie dopłata wynosiła 9,24 Okres obowiązywania dopłaty. To byłoby od 18 września 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Dopłata ta nie zwiększałaby wydatków, znaczy wydatków miasta, de facto drastycznych zmian w wydatkach miasta, ponieważ byłoby to zagwarantowane z podatku od nieruchomości wpływającego do Proszę o przegłosowanie tego Thank 2000 zwiększenie 1300 zł. Tyle wziął. Nie wiem, nie wiem, co taką usługę. Ale są niebotyczne pieniądze. Jedna trzecia w zasadzie tych odzyskanych pieniędzy wzięła firma. Ja bym chciała na ten temat zyskać. Zastępować z indywidualną interpretacją danej sprawy. No, panie Przewodniczący, to... ja mam tutaj kwestię formalną, bardzo proszę, żeby Pan tu nie reagował na zachowanie uczestników dyskusji, bo tutaj czuję takie napastniwe podnoszenie głosu w stosunku do radnych i odwrotnie. Dlatego chciałbym, żeby Pan tu na tę sprawę reagował, które nie jest białym, tylko powiedzmy, że odbywa się posiedzenie Rady Miejskiej. Dziękuję. To, Bo już pytałem też na Komisji Budżetowej, czy te 50 tysięcy, które płacimy firmie, to jest to 30% zysku tej firmy? To, co to jest, to, tak? to jest e, zysk. To jest umowa podpisana ze środków, które firma odzyska no. dla gminy z tej kwoty, którą wpłynie na konto gminy z Urzędu Skarbowego. Tak. Czyli firma, za, czy firma, jeżeli podpisujemy umowę z firmą, 30% firma ma już zysków, to ja uważam, że firma powinna sobie VAT sama zapłacić. My w tym momencie tak 30% dajemy zysków z tego, no firma, no tak, no Panie Pani, my to jest logiczne. Wystawiając fakturę firmie, przykładowo, bo ta firma powinna znaleźć fakturę na firmie, wystawiła, no i wtedy sobie Wam no. to prowadzi. czasami, Panie Przewodniczący, powrócimy do Pani trudniej. Panie, jeżeli ja byłam w stanie, do... do... to ja byłam w stanie, to No dobrze, no to te 30% powinien się w tym takim A nie oprócz tego, że firma ma 30% czystego tego zysku i jeszcze jako miasto są Z tym się nie zgadzam, bo to, to mówię. uzyskałem jeszcze odpowiedzi y, na wnioski y, też Komisji Budżetowej związane z postawieniem znaków y, zakazu wjazdu na ulicy Pocztowej na terenie y, właściwie, no na terenie gminy tylko prywatnym, które stoją dwa znaki. Były tam wykopane jeszcze podczas tej inwestycji zostały wykopane słupki graniczne należące też do prywatnego właściciela i prosiłem o odpowiedź. Wniosek był też Komisji i do tej pory nie uzyskałem odpowiedzi, a byłem upoważniony przez Pana Marka Lipca, aby taki, taką odpowiedź otrzymać wykopane zostały podczas inwestycji związanej z rewitalizacją przestrzeni publicznej.